completely unprofessional. Uy, pomyliłem guziki, jak zwykle. Taki nieprofesjonalny program. Już, już? Jestem Martin Lechowicz i to jest pierwszy. Czy nie, to jest jakiś tam siódmy. Ale nie ważne, nie ważne to jest pilot, pilot, to jest który to jest odcinek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jest siódmy odcinek, ale nie, tamte się nie liczą, więc to jest pierwszy odcinek podcastu Completely Unprofessional, gdzie gadam sobie, ja tak, prawda, Martin Dechowicz, a gadam dlatego, bo odczuwam potrzebę pogadania z o pierdołach kompletnych. Yy, no, muszę mieć takie miejsce, bo prowadzę same poważne programy wszędzie i, no i teraz tak, to jest taki problem, bo ja nie mogę nikomu powiedzieć, że ja prowadzę completely unprofessional, bo tak. Bo nie zaproszą mnie już więcej nigdzie na imprezę. Ja nie tak dawno śpiewałem sobie na przykład na koncercie y, na Akademii Wolności. Śpiewałem piosenkę. Piosenki takie różne, poważne właśnie tam. Bo ja tam piosenki śpiewam, prawda? tam piszę. Obława, i do klatka i że mury runą i wszystko. A na końcu mi się zachciało zaśpiewać penis biskupa. No. No. I co? No i, i, i dupa zbita właśnie, bo nie wolno śpiewać penis biskupa w takich miejscach. I teraz właśnie mam problem, bo co się stanie, jak teraz ci ludzie poważni odkryją, co mnie dziś zapraszają na koncerty, żebym śpiewał czy coś. No już ostatnio przestali. No dobra. No więc co się stanie, jak oni odkryją, że ja prowadzę taki podcast completely unprofessional? Więc, dlatego na stronie Cholera, źle to zrobiłem. Ale dobrze, poprawię. Na stronie www.completelyunprofessional.com, która już, już jest tak skonstruowana, ten adres jest tak skonstruowany, żeby odsiać co głupszych kretynów, żeby nie wchodzili mi na stronę, nie zawracali głowy, bo nie każdy umie poprawnie wpisać completely unprofessional. No, więc na tej stronie, na dzień dobry, pojawia się taka wielka plansza z napisem, z takim testem małym, z oświadczeniem. No i trzeba oświadczyć. To, co tam jest napisane, trzeba oświadczyć. No, a jak się nie chce oświadczyć, prawda, to strona odeślę. do no, innych miejsc bardziej odpowiednich dla takiego człowieka. No dobrze. Jeszcze tam chyba muszę zrobić drugie oświadczenie, bo to tylko było... Tak, tak, ja to poprawię. Dobrze będzie wszystko. No dobrze, więc to jest jeden sposób na to, żeby mógł sobie tutaj głupoty gadać. Ogólnie, kompletnie ma być śmiesznie dosyć. Nie, nie, wiem Na razie nie ma tu nic śmiesznego w tym, co gadam. Jeszcze, jeszcze nie ma. Zaraz będzie, bo to jest tylko intro, introduction, taki wstęp. Tutaj mogę wszystko. Tutaj mogę sobie zgłośnić muzykę na przykład. Mogę. Shut up! Mogę ją przyciszyć teraz, jak mnie zdenerwuje. Mogę sobie zagrać na pianinku. Oh my goodness, co to było? To nie jest pianinko. To jest gołąb, że pana... Co tu robi gołąb? O, ups, to był mój... Yy, mój kogut. No, więc mogę tutaj wszystko i zamierzam właśnie to robić i pogadać z czymś śmiesznym. A specjalnie chciałem, ponieważ nie jestem przygotowany, czyli nie mam wszystkiego przygotowanego, co mam mieć przygotowane. Podkład też jest taki niedorobiony, sobie ja bardzo go lubię, więc będzie pewnie, ale ale intro, no co to za intro? No ty słabe, panie, słabe, to kogut jakiś piszczy w masie krytycznej. To było intro. Bomba wybuchała. A Teraz nie wolno, bomby już nie mogą wybuchać. Od momentu czasu, jak się rozpieprzył sam, rozbił samolot, gdzieś tam to nie, nie można już. W ogóle śmiech też będzie zakazany niedługo. No ale trzeba korzystać, póki jeszcze jest dozwolony. No, to się coś tak slipnie zrobił. Dobrze, to ja chciałem zainaugurować ten podcast, który osiągną, osiągnie swoją formę, taką, jaką ja chcę, żeby osiągnął właśnie już teraz, w tym momencie. Czyli 1 czerwca 2010 roku. Nie mogłem przegapić tej daty, dlatego nieprzygotowany zacząłem dziś tu nagrywanie. Już teraz jestem taki szczęśliwy. Ciociu! Przytul mnie, ciociu! Spokój tu, spokój. Spokój mi tu. Ja sobie na Wikipedii przeczytałem, że to jest Dzień Dziecka, żeby nie wiedzieć, bo nie wiedziałem do tej pory. Teraz to trzeba wszystko z Wikipedii czytać, bo tak, można być nie na bieżąco. No i się okazało, że na końcu napisali, że od roku 1994 w Dzień Dziecka w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. No, to dziwne jest, bo mi się wydawało, że dużo, wiem, częściej, tak chyba od któregoś, od 89. Właśnie odkąd jest Sejm w Polsce, to obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży, bardziej dzieci, chyba mniej młodzieży, bo młodzież to jednak coś umie myśleć. To coś, to, to jakaś różnica jest, tak? Że tak? znaczy, że w pozostałych dniach to z niby Sejm Dorosłych znaczy, rozumiem, tak? Takie głupie teksty jakieś piszą. Przecież codziennie jest Sejm Dzieci i Młodzieży. Gdzie w innym kraju taki Sejm można znaleźć, że Dzień Dziecka w Polsce jest na okrągło, a im bliżej Sejmu i Senatu, to tym, tym bardziej jest tam Dzień Dziecka, myślę. no To dobrze, chciałem w ten Dzień Dziecka, więc, bo ja strasznie lubię Dzień Dziecka. Jak jak cholera, lubię Dzień Dziecka, bo, bo ja lubię się wygupiać ogólnie. To pasuje mi takie życie. Pasuje mi, pasuje mi to, że nie muszę być starym zgredem zbutwiałym. Pasuje mi, że mogę mieć uśmiech na ryju od czasu do czasu. No, y, dobrze. I Właśnie tutaj, tutaj widać, teraz już w moim głosie tą różnicę między na przykład kontestacją, którą prowadzę, albo odwykiem, który prowadzę, że, że tylko tu mogę powiedzieć dupa. Powiem dupa, bo tyle już nie mówiłem. Lat dupa. Ja nie mogę, ile już można. Jak można było żyć tak długo, żeby do mikrofonu nie mówić dupa? Tyle. Być Martinem, nie być dupa. Jak mi tego brakowało. O ciociu, przytul mnie znowu. Ciociu, nie ten guzik. że w Complete and Professional, ja chciałem zrobić taki mały tour teraz, przewodnik po stronie. Więc tak, chodzisz sobie na www.completeandprofessional, jeżeli zdasz test i wydasz oświadczenie, ważne doświadczenie, oświadczenie, to nie ma to tamto, proszę sobie nie robić jaj, bo nie wpuszczę na tą stronę i nie dostaniesz się nigdzie. Jak nie oświadczysz, zgodnie z prawdą, to co świadczysz. A jak już oświadczysz, to wywalę każdego, kto się okaże, że skłamał. A wykryję to, bo potrafię. Mam takie narzędzia i zdolności mogę wykryć. Więc tak, jak już wejdziesz, to zobaczysz sobie, że na stronie głównej masz tam okienko i tam sobie puszczasz odcinek bieżący, albo więcej odcinków. I teraz tak, ja tak zrobiłem tą stronę sympatycznie, że możesz sobie klikać w różne rzeczy i nie przerwie ci odtwarzania. Takie czary. No. Tylko nie klikaj w inny odcinek, bo wtedy przerwie. Ale możesz kliknąć w komentarz, możesz komentować podczas słuchania i nie przerwie. TAKI JESTEM ZDOLNY, ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, IN YOUR FACE. No, ty, a ty co potrafisz, a ty co robisz w ogóle ze swoim życiem? A dobra, zaczynamy. No, i teraz y, możesz jeszcze w lewym, z lewej strony jest komiks. Myślę, że tak, nie będę robił wideo, bo, bo nie, bez sensu, jest za dużo roboty w ogóle. I tak to bym nic nie zrobił. Nie zrobię, nie, ale... Ja ale zrobię komiksy, bo to też za dużo roboty, żeby rysować. Ale właśnie ja chcę kogoś znaleźć, kto rysuje. Czy umiesz rysować komiksy? Bo jak umiesz, to ja umiem je wymyślać. To możemy się dogadać jakoś. Znaczy, także ja będę wymyślał, scenariusze będę takie pisał. Da się pisać. To są takie scenariusze do komiksów się pisze. Taki format mam, ja już umiem, umiem. W PDF-ie mam. I będę tak, I taka, i taka jest formuła, że ja wymyślam komiksa. Raz na tydzień tam powiedzmy, bo to łatwe. Zapisuję scenariusza i wysyłam do rysownika, a rysownik dodaje, rysuje i dodaje to, wrzuca to na stronę i jest. I każdy sobie przychodzi i się mówi, ha, jaki śmieszny żarcik mówi. Jaki fajny dowci, bo. O Hitlerze i zakonnicy, jakie to jest fajne. No i chodzi o to, żeby ludzie byli szczęśliwi w życiu po prostu, bo życie szczęścia, życzę, zdrowia pomyślności. Bo nie mam jednej z tych rzeczy, zgadnijcie, której ostatnio. Który to guzik też. Ciocio, ciocio, Dobrze, to ja, żeby nie było, to ja zrobię taki przykładowy news, co znalazłem w internecie, żeby było śmiesz... <śmiech> śmieszniej, prawda? Albo żeby było coś na poziomie. To jest stara historia z kurie... Kuriera codziennego z roku 1933. Ogłoszenia były takie matrymonialne. Wiecie, jakie kiedyś mieli ogłoszenia matrymonialne fajne? Ilustrowany kurier codzienny. Kurier przez. Y. No i ogłoszenia są takie: pokocham i po ślubie zamożną panią za pomoc w ukończeniu studiów. No. Teraz to się chyba odwrotnie robi, bo to, że teraz, teraz to są inne ogłoszenia, ale bardzo podobne, tylko to w innych miejscach się zamieszkam. Na przykład, zrobię laskę. No i prawda, dziekanowi za pomoc w ukończeniu studiów. Można też pisać. Ale wtedy były ładniejsze, takie czasy były piękne. Pokocha mi po ślubie, zamożną panią, za pomoc w ukończeniu studiów. Prawie to samo, ale jednak lekko inaczej i brzmi też dużo lepiej, tak myślę. Panna wysoka brunetka posiadająca gotówkę i wyprawę poszukuje inteligentnego rzemieślnika lub fachowca Żyda. W celu matrymonialnym. Czemu Żyda? Od razu powstaje pytanie. I to jest głupie pytanie, bo dlaczego nie zapytamy, a czemu rzemieślnika? Tylko Żyda. No wiecie że, że od razu, jak jest Żyda, to czemu Żyda? A Żyda? Żyda, żyd, żyd, Żyd, Żyd, Żyd, Żyd i dupa. To są dwa słowa, których nie wolno mówić w podcastach, a ja mogę. Ale fajnie mieć takie, znowu mam komplet, ale, ale mogę się... A się wyżyję teraz dobrze, no tak, to piszę komentarze, Możesz je napisać teraz, na przykład w tym momencie podczas słuchania, można napisać komentarz na stronie tej, co jest. www.completelyunprofessional.com literować nie będę, Zdaje się na waszą półinteligencję. Dentysta technik lat 30 pragnie poznać lekarkę-dentystkę w celu założenia wspólnego zakładu dentystycznego, gdzie orzenek niewykluczony... Tacy realiści byli. Dla wspólnego dobra cośkolwiek gotówki pożądane. I bardzo słusznie. No. Fajne, nie? A na końcu jeszcze były takie. Która z panien Żydówek, w nasie wysoka brunetka, dobrego charakteru, energiczna, idealnych poglądów na zamiłowanie do pracy w polu i ogrodzie, względnie posiada umiejętności zarządzania gospodarstwem i sprzedawania w sklepie? W nasie towary kolonialne przy tym jest miłośniczką przyrody, proszona jest do chłopca podobnych zalet. Dat 27 ten chłopiec ma. Na towarzyszkę życia w jego domu własnym. Posag pożądany. E, panna już niekoniecznie. Zazwam tą informację takim jakimś blogu, gdzieś tam, kurier codzienny, ale zapomniałem nazwy, to już nie powiem, bo zamknąłem sobie stronę. Ja wiem, że się mówi, zamknąłem, ale ja mogę tu mówić, że zamknąłem stronę. No, bo otwarłem. Wiecie, ile ja błędów zrobiłem? Napisałem książkę, czy ja już mówię o tym? Napisałem książkę Teoria Portali, bardzo polecam, bo śmieszna. I, I ile ja błędów porobiłem, Korekt, przeszła przez korektę i korekta powiedziała, że nie pisze się otwarłem, tylko otworzyłem, a ja nie wiedziałem, że się tak piszem, bo ja myślałem, że otwarłem jest równie poprawne jak otworzyłem, bo ja z Krakowa jestem, no to ja się nie znam do końca na języku polskim, bo to język polski obowiązujący to ten język, który jest w Warszawie, no to teraz już wiem, a po czym to wiem? No bo się ludzie ze mnie śmieją, że przychodzę do kogoś i mówię, otwarłem ci puszkę, to ona się śmieje nie z ci puszkę, tylko z otwarłem. Nie, nie, żeby to miało jakiś sens, bo ja bym się śmiał z czegoś na no, dobre. A propos ci, znaczy puszkę, prawda? To ja znalazłem stronę, która się nazywa www.si.pl. Nie mówiłem o tym nigdzie, w żadnym innym odcinku, jeszcze niczego. No, tutaj to to jest miejsce idealne do powiedzenia o si.pl. Co tam może być? No więc. Tak, w kontekście matrymonialnych ogłoszeń i otworzę ci puszkę, można by pomyśleć, że to jest strona adekwatna treściowo do penisa i pochwy, ale nie jest, nie zsi.pl, to jest skrót od Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus, prawda? No i ten Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus zrobił sobie stronę pod tytułem Zsi. Fajnie, nie? Ja sobie najpierw myślałem, że to jest żart, ale to nie jest żart. Ja więcej powiem: ta szkoła jest niedaleko mnie, że znaczy była, bo mieszkam już w innym miejscu, ale była niedaleko miejsca, w którym mieszkałem. Poszedłem sobie ją zobaczyć, była ukryta w lesie, e, więc nie poszedłem dalej, bo to jest taka katolicka szkoła. taka zasady mają, to by mnie nie wpuścili jako pedofila potencjalnego. No bo właściwie każdy jest potencjalnym pedofilem, to czemu ja nie? To ja też bym. Był. No to nie mogę być. No i to jest taka Żeńska Szkoła Zawodowa. Jeszcze tam jest. Aha, tam jest. Uj, uj, Łu! No, było coś takiego jak Żeńska Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Młodych Dziewcząt Nauka i Praca. Aha, bo to przed wojną była. O nie piorun. To zgromadzenie z si zostało założone przez błogosławionego honorata Koźmińskiego i sługę Bożą Matkę Franciszkę Witkowską. Matka to imię Franciszka Witkowska to nazwisko Franciszka z domu Witkowska z małżeństwa. Więc matka Franciszka Witkowska założyła w 1887 roku w Warszawie si, by dawać świadectwo Chrystusowi pomiędzy innymi poprzez działalność opiekuńczo-wychowawczą w ochronkach, domach dziecka, w szkołach. Bardzo dobrze. I wszystko fajnie. Tylko ludzie! Czy wy oczu nie macie, jak można nazwać szkołę katolicką z takim, prawda? Szlachetnym powołaniem zsi No! To musi być fajnie, wesoło na korytarzach w czasie przerwy w tej szkole. Nie ludzie coś jakieś, jakieś głupie żarty odnośnie zsi. Gdzie idziesz? No ja si. Albo gdzie się uczysz. Wsi! Wsi się uczę! A ja potem będzie w CV napisane Edukacja z SI. niesmacznie mm. się zrobiła. że to ja zakończę ten no, odcinek, ja tylko to miał być taki wstępik, a zbytam tam kończył, jeszcze parę minut mi zostało. No, to jego, no, tu no, czy, czy, czy, czy, czy, czy się można spodziewać. Tu się będzie można spodziewać wielu rzeczy dziwnych, dziwnych i pięknych, śmiesznych i dziwnych. na przykład poe kącik poezji tu będzie, ja dzisiaj nie zdążyłem, ale będzie tak, ja myślę, to nagra na, na wideo, ci puszczę na YouTube, bo napisałem wiersz, wiersza, wiersza napisałem, ale ja go jeszcze nie przeczytam, będzie Suspense taki, no i co jeszcze rzec mogę? Że potrzebuję rysowników na gwałt, a tak naprawdę do rysowania śmiesznych komiksów na stronę. To musi być to rysownik, który nie rysuje, przepraszam, mangi, ani żadnych takich y, tego ołówkiem, tylko takie bardziej, takie wyraźne. Komiks powinien być, mieć jakąś wyraźną kreskę tam, kolorów trochę. To, to nie jest żeby, ten, to będzie wesołe. Wesoło się ma kojarzyć, a nie z filmami japońskimi czy coś. No, więc jak ktoś... Chcę, bo to nie trzeba jakoś tam szczególnie potrafić, no rany. to gdzieś jak Dilbert wygląda, to przecież jest tak pras, prosta, banalna kreska do narysowania, że jasny piorun. Więc to mówię, to nie chodzi o kunszt, chodzi o to, żeby fajnie wyglądało. Ma fajne być, ma fajne być, ma śmieszne, ma być takie cool. A poza tym mogę zmienić rysownika co jakiś czas, o, o właśnie, więcej osób może próbować, jakby chciało. No, to co? Tak, to co? Jak umiesz scenaryzować. coś? To ja bym myślał sła scenariusz. Jak ktoś chce, to nie napisze na adres martinmałpa.completelyunprofessional.com Na stronie znajdzie sobie link do, znaczy maila tego, kontakt do mnie i tak dalej. Ja tutaj trzymałem takiego super newsa z 5 maja. Naj, najbardziej newsowy news na świecie. Jak ktoś nie wie, to musi wiedzieć, dlatego obowiązkowo mówię, a jak ktoś wie, to powtórzę, bo to warto se przypomnieć. Była taka sytuacja, że budowali sobie autostradę w Polsce ludzie i nagle zatrzymali całą budowę, stanęła budowa, bo nie mogli dalej budować, koniec. Amen, kaplica, nie da się budować dalej. Pytanie za złotych pięć. Co sprawiło, że inwestycja tak wielka jak budowa autostrady musi zostać zatrzymana i czekać. Na co? Pytanie. No więc na kaczkę. I nie chodzi tu o prezydenta, czy tam kandydata na prezydenta, ani ich krewnych też nie. E, chodzi o kaczkę, co się znosi jaja i wysiaduje tam, gdzie ma przebiegać autostrada, i dlatego nie wolno budować tej autostrady, bo trzeba ustąpić pierwszeństwa kaczce. No, no bo co ważniejsze? To, żeby ludzie mogli dojechać autostradą czy kaczka, że wysiaduje jaja. No kaczka, no! Przecież to jest głupie pytanie, oczywiste jest. No więc nadzór przyrodniczy jest coś takiego i, yy, i zwraca uwagę, że wykonawca, prawda, żeby za, wykonawca zastosował zabezpieczenie i nie zakłócał naturalnego rytmu przyrody. No bo, bo jeżeli się zrobi tam autostradę, to, cytuję, może to wpłynąć niesprzyjająco na obecne i późniejsze zachowanie kaczki, a dodatkowo może spowodować stres, co nie jest wskazane w jej stanie, napisał do wykonawcy przedstawiciel nadzoru przyrodniczego, nawet już go nie obdarzy epitetem, bo nie warto, może powodować, budowa autostrady stres kaczki w stanie, prawda, w ciąży. No tak, jak ludzie nie chcą rodzić dzieci, to kaczki muszą rodzić chyba te jajka. No kaczka w ciąży jest, no nie można przecież sobie dróg stawiać w Polsce teraz, bo kaczki są ważne. Ja myślę, to jest dobry pomysł. Cofnijmy się w ogóle do, trochę bardziej jeszcze cywilizacyjnie. Po co nam komputer? Po co nam mikrofon? Będziemy sobie hodować tam rybki, tego drobie będziemy, będziemy hodować w Karpia, w Wannie. Wanny też nie będzie po co. No, bo nie będziemy autostrady robić. Nadzór jest tutaj. Nadzór mówi, że kaczka jest zbyt ważna, nie wolno. Poważnie nie można budować poza autostrady. Więc inwestycja będzie kosztowała 40 milionów euro więcej, bo trzeba ominąć kaczkę albo ją przenieść, albo nie wiem, otulić ją kocem i obdarzyć miłością, żeby, prawda, stresa nie dostała i nie poroniła tego jajka następnego. No, tak. 40 milionów euro taka kaczka kosztuje. Droga kaczka, kurde, no. 40 milionów euro. Masakra. Tyle możesz kosztować kogoś, jeżeli znajdziesz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jeżeli będziesz kaczką też. Fajne, fajny news. Szokuje mnie do tej pory. Niewiarygodny jest, a jednak prawdziwy. No, ja nie wiem, dlaczego to takie trudne jest. No przecież... To przecież każdy może rozwiązać ten problem, ten ten nierozwiązywalny problem kaczki autostrady, no, Co było pierwsze? Kaczka czy autostrada? Więc ja bym go rozwiązał tak, że ja bym przyszedł i wziąłbym buta i bym kopnął kaczkę w tyłek, żeby przeniosła się gdzie indziej, no. A jak jej się nie podoba coś, to to może przestać płacić podatki, na przykład o, bo przecież no to przecież tak, to ja zwo, zwolnię ją z podatków, tak bym rozwiązał tę sprawę w ramach odszkodowania, bo nie, może niech... Dobra, to ja myślę tak, to zróbmy tą autostradę, kaczka będzie miała stresa, yy, poroni coś. Ja myślę, niech kaczka pozwie wtedy tego, kto buduje drogi i wtedy niech oni to rozstrzygną na drodze sądowej. No, a po co ma budowa czekać? Przecież kaczka może spokojnie iść do sądu z tą sprawą, jak nie będzie mogła sama... Nie znajdzie prokuratora, bo jej nie stać, to się przydzieli kaczce, prokuratora, przepraszam, obrońcę, kogo tam się, no jakiegoś prawnika z urzędu, a i no nawet ściepę zrobimy na prawnika dla kaczki. No, że takie trudne jest, ja bym odpisał temu panu nadzór przyrodniczy to jest, że no, że właściwie my narazimy się na koszty i prawda kaczka może, no, może ubiegać się praw na drodze sądowej. W ogóle ten przedstawiciel nadzoru przyrodniczego to jakiś krewny? Tej kaczki? Czy coś? Bo to, nie wiem, jakiś nepotyzm teraz? Może kaczka u niego pracowała? Albo co? Się zastanawiam, ile jeszcze takich depilizmów będzie w tym kraju, ale niech jest, a będę się miał z czego śmiać przynajmniej. Chociaż nie, niech nie jest, bo to jest gorzki śmiech. Jest to śmiech przez łzy. Śmiech nieprzyjemny, śmiech taki przykryj śmiech, no dobra e, dobra, to wiecie jakby jeszcze gdzieś ktoś znalazł ślimaka, to niech im podrzuci na tą autostradę i się na pewno zjawi jakiś nadzór nie wiem, środowiska naturalnego ślimaków i powie, że nie wolno tu budować autostrady, no i dziwić się, że w tym kretyńskim kraju nie można zbudować autostrady no jak się dziwić, jak kaczka stanęła na drodze i cały kraj musi ustąpić przed wielką kaczką w ogóle ten kraj ma strasznego pecha do kaczek, nie? I tu mrugam okiem tak, bezalkoholowe. <głosy> Dobrze. Brazyl. No kończymy pierwsze odcinki Kompletnie on professional taki pilotażowy, tylko jedynie pilocik. W ogóle tam te odcinki będą gdzieś koło piątku występować i tutaj różne Śmieszne opcje mam zamiar tutaj powczepiać. Z środka jakieś takie na programy, jak ktoś chce. Jakiś podprogram autorski, to im się zgłasza. Co ja będę tam ogłaszał? Po prostu zrobię swoje już. Przychodźcie, słuchajcie, posłuchajcie się pobawcie się. Ech! Zatańcie wiacka Ciocię pocałujcie w cółko. No i tego. Dobranoc, mówię Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.completnie.com. A, i komiksa czytajcie. I, aha, na końcu miał być kawał, ale to nie będzie. W pilocie to nie ma. No, to idę.